Witamy Państwa bardzo serdecznie i gospodarz pod, jak zwykle w co dwutygodniowej audycji. Witamy wiernych słuchaczy i niewiernych też. O... Niewiernych Tomaszów witamy w szczególności, bo tych Tomaszów jak naprowadzimy na, na prawidłową ścieżkę to jest ogromne zwycięstwo, moralne i każde inne, liczone w dwójnasób. Natomiast wybór tej ścieżki jest absolutnie dobrowolny, w przeciwieństwie do innych wyborów, które teraz musimy podejmować, bo są też wybory niedobrowolne, czego jesteśmy świadkami w bardzo wielu sytuacjach. I tak, dzisiejszym naszym tematem będzie to, co coraz częściej możemy zaobserwować, mianowicie reglamentacja. To słowo zaczyna się przejawiać w wielu e, analizach głównie surowcowo-energetycznych natomiast e, i w innych branżach ono będzie miało swoje konsekwencje chociażby w postaci półprzewodników i e, jego ich wpływu na e, przemysł samochodowy z tego tygodnia informacje nam się pojawiają, że przemysł samochodowy w Europie powoli zwalnia lub poważnie ogranicza swoje wydajności. Ma to oczywiście swoje, swoje przyczyny, ale tak wracając do ogólności, reglamentacja, braki towarowe, przerwane łańcuchy dostaw, po dłuższych y, okresach omawiania tematów y, militarnych i, i strategicznych teraz nagle pojawia się ale, ale, temat zupełnie się? inny. Mianowicie y, może się okazać, że to właśnie nie kwestie militarne będą pierwszorzędnym zagrożeniem, a zupełnie inne, czyli kryzys, który będzie wywołany y, zupełnie innymi zjawiskami, których w obecnej gospodarce prawie nikt się nie spodziewa. Myślę, że aż nadto jest sygnałów, które dadzą nam tutaj materiał. W tym tygodniu dotarłem do takiego artykułu niemieckiego w oryginale, to z czasopisma Focus.de. Otóż na, na kanwie wyborów i sporów między partiami, które do tych wyborów startują, poruszano temat bezpieczeństwa energetycznego Niemiec. Mianowicie okazuje się, że ryzyko całkowitej awarii zasilania w Europie jest coraz bardziej realne i Federalny Urząd Ochrony Ludności oceniają jako najbardziej prawdopodobną katastrofę, której Niemcy doświadczyły właściwie progu tej katastrofy, bo ona nie była tak wyczuwalna, natomiast dosłownie kilka minut mogło dzielić kraj od tego typu zjawiska. Mianowicie 8 stycznia bieżącego roku nastąpił spadek częstotliwości w sieci energetycznej w Austrii. Ta zaś ze względu na awarię elektrowni w Rumunii, ponieważ system energetyczny w Europie jest połączony i w związku z tym również w sposób połączony jest wrażliwy na wszelkie tego typu historie. Także kwestia prądu jest rzeczą dosyć istotną i awaria taka zmienia się w reakcji łańcuchową, i światła gasną w wielu krajach, jeżeli by to doszło do skutku. Z tego względu, że nowoczesne urządzenia mają sterowniki, które wyczuwają złe parametry prądu. W tym przypadku częstotliwość, jeżeli będzie nieodpowiednia, taki sterownik wyłącza urządzenie po to, żeby chronić je przed zniszczeniem. I to właśnie powoduje reakcję łańcuchową. Co więcej, tutaj odezwała się również obrona cywilna jej aktywiści, mówiąc, że wpływ takiej awarii może powodować bardzo poważne perturbacje społeczne, nie tylko techniczne. Wszystko zależy od prądu zasadniczo. Tramwaje, pociągi, kasy fiskalne, banki. Także jeżeli to się zatrzymuje, no to mamy sytuację dosyć kryzysową. No nie tylko kasy fiskalne, ale tak przyziemne sprawy, jak na przykład systemy ciągłego zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości na wielu terenach płaskich. Systemy kanalizacyjne wymagają ciągłego zasilania bo po prostu tłoczą nieczystości często po płaskim terenie albo y, pod górę. No, tam są na płaskim terenie w Warszawie i okolicach te spadki są niewielkie, to są ułamki promila, ale jeżeli na terenie kilku kilometrów kwadratowych to jest lekko pod górę, no to sam rozumiesz, że to nie płynie samo. Więc wymaga zasilania w tych różnych podstacjach, pomp, które to tłoczą tam na przykład pod siecią dróg powiatowych, jeżeli przestają tłoczyć, no to robi się troszeczkę nieprzyjemnie. Ze względu na lokalne podtopienia, no i efekty, powiedziałbym, zapachowe i epidemiczne, które są z tym związane. Po kilku dniach braku zasilania E, robi się po, tragedia e, ekologiczna, po prostu. Warunkiem funkcjonowania tego jest e, nieprzerwane zasilanie. E, I wystarczy to zasilanie odciąć e, przez kilka dni i wszystko siada, bo owszem, te podstacje mają tam jakieś tam zasilania awaryjne typu generator, to rzadkość e, no, typu tam UPS na kilka godzin. I te kilka godzin przerwy dostawy prądu jest załatane z, z baterii. Tak? Potem się włącza ten generator, jeżeli ma, jeżeli istnieje, a to jest potężny wydatek, najczęściej po prostu pomijany w tych kosztorysach, więc go nie ma, ale gdyby był, no to wystarczy mu paliwa na kilka dni. No i to też zgaśnie po tygodniu. <grym> No, no właśnie, to... maksymalny standard zaopatrzenia paliwa to jest 7 dni, maksymalny, w tak, takich i cywilnych w zastosowaniach. W tych 7 dniach zarówno stacja pomp gdzieś tam w obrzydłówku dolnym, dobrze zaopatrzone, bo ma UPS i, i, i, i pompę na, na diesel awaryjną i tak dalej. Po tygodniu to wszystko gaśnie, tak samo jak awaryjne zasilanie w szpitalu powiatowym gdzie to zasilanie jest, bo na sali operacyjnej musi być prąd non-stop, niezależnie od tego, co się dzieje w środowisku. No przecież jeżeli pacjent leży tam na stole, no to nie można mu wyłączyć prądu, bo jest pompa zasilająca, jest defibrylator i tak dalej, no i wszystkim światła, prawda, z góry umożliwiające całą operację. Więc tam zasilanie awaryjne działa, ale też zaledwie przez kilkadziesiąt godzin, kiedy te zapasy zostaną wyczerpane, no to nie ma operacji, nie ma chirurga, nie ma niczego. Mało tego, chirurg nawet nie dojedzie do szpitala, bo pompa na stacji, której on tankuje, nie działa. Więc nie ma paliwa ze zbiorników podziemnych. A zbiorniki są pod ziemią ze względów bezpieczeństwa, prawda? No nie, ma, nie są nad ziemią. <głosy> I wszystkie pompy są na prąd. Aha, czyli. Czyli kaszanka totalna jest, to zgadza się. Jak nie ma prądu, to co naj, najpóźniej trzeciego dnia zaczyna się dziki zachód. Gdzie wszystko wolno, bo nie ma kamer, nie ma monitoringu, nie ma policji, Niczego nie ma, jest Kononowicz i dziki zachód. Ciekawie ocenia to Biuro Oceny Technologii przy niemieckim Bundestagu, mówiąc wprost że analizy wpływu wykazało, że już po kilku dniach na, na dotkniętym obszarze nie jest możliwe zapewnienie y, ogólnokrajowej i dostosowanej do potrzeb ludności y, usług, y, towarów, bezpieczeństwa publicznego, a konstytucyjny obowiązek ochrony zdrowia i życia nie może być dłużej spełniany przez państwo. Czyli państwo no. tutaj umywa ręce... Czyli co? W takich na przykład landach niemieckich, gdzie struktura ludności powiedzmy napływowej ma dosyć istotne znaczenie dla porządku publicznego, no wiadoma sprawa jest, że będzie to niejedna noc oczyszczenia, jak to w filmie było, kiedy porachunki różnego typu decydowały o y, y, lokalnej władzy na ulicy. Na ulicy. O ochronie zdrowia, żeśmy powiedzieli na przykładzie szpitala powiatowego, a o bezpieczeństwie ludności wystarczy dopowiedzieć jedno zdanie. Stacje przekaźnikowe i system powiadamiania i te radiostacje policyjne bez zasilania nie działają, więc one mają tam na kilka godzin zasilanie bateryjne, tylko na kilka godzin te baterie się wyczerpują. Jest koniec, po prostu nie ma. Przekaźniki z, Przechodzą, przechodzą w stan czuwania, a potem się włączają i nie ma żadnej łączności, a policjant bez łączności to jest tak samo jak każdy żul na stacji i na przystanku autobusowym, prawda, bez kolegów, z którymi może się skontaktować, jest kolejnym elementem, któremu można dać, że tak powiem, bejsbolem w głowę, tak, no. Zasadniczo personel państwowy wówczas przypomina sobie, że on też jest obywatelem tego kraju, który ma rodziny i który chce zapewnić swoim najbliższym bezpieczeństwo. Zatem czmycha jak jeden za drugim poszczególni funkcjonariusze w domowe pielesze, próbując, no może za wyjątkiem bohaterów, tak? bo cała reszta czym prędzej szuka bezpiecznego schronienia. Jeżeli nie ma komunikacji z centralą, to nie ma żadnych rozkazów. A skoro nie ma żadnych rozkazów, no to działa przymus kategoryczny ochrony własnego zdrowia i życia i rodziny, prawda? No bo nie ma rozkazów. Dowódca jest nieosiągalny to, co robimy. Zmiatamy do domu. I, i, i tak to się odbywało zawsze do tej pory w sytuacjach krytycznych i odbędzie się i tym razem jeżeli taka sytuacja nastąpi więc tu nie, nie ma żadnej filozofii to dawno zostało sprawdzone w praktyce tak to działa więc nie działają szpitale, nie działa tak zwana ta opieka społeczna nie działa praworządność nic nie działa, nic nie widać no i pompy też nie działają więc zalewają nas ścieki na niskich terenach no i zalewają nas e, włamywacze, którzy plądrują wszystkie łatwiej dostępne źródła zaopatrzenia w cokolwiek m, wartościowego. Czyli na początek to biedronka, magazyny z żywnością i alkoholem. To jest pierwsze, które jest plądrowane zazwyczaj. bo ma wartość, tak powiem, odżywczo e, e, wymienną. Zdeselającej i dopingującej. Przede wszystkim wymienną, bo tam kilka flaszek od razu pęka na miejscu i jest kilka toastów ze zwycięstwo, ale potem to jest ładowanie skrzynek no jest tak powiem, na zapas, bo to, mam, to jest paliwo, to jest wartość realna. To można, można za to kupić cokolwiek innego, prawda? No i tak to się odbywa, plądrowanie sklepów wedle harmonogramów, które ja czytałem amerykańskich na ten temat FIMA. Federal Agency of Emergency Management kilka lat temu. To jest maksimum dwa dni. D drugiej doby to rzadko który supermarket dotrzyma, nawet jeżeli ma dobrą ochronę. I zostanie splądrowany, wyczyszczone wszystkie magazyny, wszystko będzie wywiezione. Jeżeli nie furgonetkami, to, to na, nawet na tych wózeczkach z parkingu wyrwanych. I, i tysiące chętnych się pojawią zaraz, szabrujących ten, te towary, wszystko będzie wyczyszczone. Po dwóch dniach nie ma nic do kupienia w supermarketach, bo wszystko jest pozamykane i splądrowane. I co dalej? No, no to, właśnie, czy myśmy ta... tego przypadkiem niedawno nie obserwowali w Stanach i to paru? Były takie sytuacje, były to przykładowe historie, które można było sobie obserwować we własnym telewizorze. Ten scenariusz rzeczywiście zawsze jest taki sam i wszystkie agencje, które się zajmują utrzymaniem porządku w sytuacjach kryzysowych mają takie scenariusze gotowe i dokładnie wiedzą w jakiej kolejności to się odbywa. Także jeżeli nie ma policji, to pozostaje praktycznie wyłącznie wojsko czy Gwardia Narodowa i wtedy no już ta sytuacja jest bardzo poważna. Wydaje się, że opanowana, ale wyłącznie w miejscach stacjonowania wojskowych. Całe obrzeża wielkich miast i osiedli pozostają no, w ręku tych, którzy są silniejsi. Tak, no tu od razu się uspokoję, bo Tutaj czarne scenariusze, tutaj rysujemy dziki zachód, prawda, prywatni, posiadacze broni, zaczynają rządzić z Winchesterami w garści. Na szczęście nam taki scenariusz nie grozi z kilku powodów. Jednym z nich jest absolutnie marginalne posiadanie broni prywatnej. Dwa, średnio, przeciętnie duża gęstość zaludnienia ona no nie jest bardzo wysoka, ale jest przeciętna i to wystarcza na no, kontrolę społeczną sąsiedzką. Zresztą no, to... obywatelską. Tak, że ona szybko się formuje i jest przeciętnie duża gęstość tych jednostek różnych tam wojskowych, innych sił porządkowych, obecnych gdzieś w pobliżu. Więc jeżeli tak zwana obrona terytorialna sformowana niedawno, co mi się bardzo osobiście podoba, będzie funkcjonowała, to takie ryzyko nam nie grozi, bo podejrzewam, że działając zgodnie z logiką, jeżeli by coś takiego miało miejsce, to natychmiast zostanie uruchom zostaną uruchomione już zaplanowane procedury awaryjne na taki wypadek. I Terytorialna zadziała razem z tymi sztabami kryzysowymi i po prostu zostanie rozlokowana w tych miejscach, gdzie jest, to znaczy wezwie się tymi kanałami awaryjnymi tych wszystkich siedzących w domach różnych tam ochotników plus tych etatowych pracowników i oni będą stanowili wystarczającą siłę utrzymującą porządek takiej powiedzmy sobie, milicji na ulicach, no, przeciwdziałając temu, pierwszemu etapowi szabrownictwa i, i, i wolnej Amerykanki, bo to, bo to właśnie jest ten newralgiczny punkt, gdzie ludność odczuwa, że coś się stało, jeszcze nie wiadomo, jaki jest nowy porządek, jeżeli zobaczą, że pierwszy włamywacz do biedronki jest bezkarny, to się do niego dołączają i wtedy jest reakcja lawinowa. I temu w tym momencie trzeba przeciwdziałać i, i ten moment zatrzymać, że prawo i ochrona własności i praw podstawowych działa nawet w takich w, w warunkach nadzwyczajnych i szczególnie wtedy z bardzo dużą ostrością, pierwszy włamywacz po prostu będzie no, znokautowany, będzie zniwelowany niezależnie od tego, czy mu się tam stanie krzywda taka czy owaka, bo tu nie chodzi o humanitarne ale o przeciwdziałanie panice. I y, to u nas jest opracowane i tutaj uspokajam, że Patrząc na to, moim krzywym okiem zezowatym na to wszystko, dochodzę do wniosku, że ryzyko tego typu żywiołowego rozwoju sytuacji u nas jest znikome, na szczęście. Ale dalsze efekty blackoutu oczywiście no, nie znikają z horyzontu. Ja nie mówię, że to jest duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, ale to, co się dzieje teraz na rynku surowcowym, na rynku energetycznym, no jeży włos na głowie, no bo megawatogodzina w środku tego lata w sierpniu przebiła bardzo wyraźnie 100 euro, czyli przeliczywszy to na złotówkę, to jest u producenta w, w tym, na rynku hurtowym europejskim 50 groszy za kilowatogodzinę. No to do tego trzeba doliczyć, prawda, co najmniej drugie tyle na te wszystkie koszty tam i tak dalej, dystrybucji i tym podobne, żeby to znalazło się w twoim gniazku. już. W sierpniu tego roku, kiedy wszyscy byli na plaży, no to prąd w Europie kosztował faktycznie złotówkę w handlu hurtowym bez VAT-u. No. Jesteśmy w stanie go wygenerować co najmniej o, o połowę, jeżeli nie lepiej, taniej z węgla. Tylko, że węgiel, żeśmy zrobili dekarbonizację i nie możemy nim palić, bo on bardzo śmierdzi. Tak? No, no, no co dalej? Eskalacja cen. Mamy ropę idącą w górę, mamy gaz, mamy prąd, no i, i tak dalej, i tak dalej. To się na, napędza jedno przez drugie i nie ma winnego, bo wszyscy pokazują palcem, że to, wie pan, bo to nie ja, bo to rynek, bo to tego, bo to śmego bogowego, bo kryzys światowy, a kończy się na tym, że my siedzimy na węglu i może być tak, że będzie bardzo ciemna zima, bo prąd będzie kosztował złoty 50 zł i czasami nie będzie go w gniazdku. No właśnie, zamiast, a, znaczy na, jako jeden... Z głównych powodów e, tych kłopotów, które w omawianym artykule się e, opisuje, jest właśnie transformacja energetyczna w Niemczech, czyli źródła odnawialne, e, ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki, one są uzależnione od warunków e, środowiskowych. To nie jest elektrownia węglowa, gdzie się pali całą dobę, cały rok non-stop, tylko prąd jest, kiedy wiatrak dostaje wiatr na łopatki, a kiedy panele mają słońce, to też dają prąd. Kiedy tego nie ma, no to robi się deficyt energetyczny i wtedy pojawiają się braki, szczególnie w szczytach poboru. I to jest jednym z takich technicznych wyzwalaczy kryzysu energetycznego, ponieważ te braki w prądzie działają tak jak reakcja łańcuchowa w europejskiej sieci energetycznej, która jest spięta ze sobą, tam się dokonuje transferów energetycznych wprost w minutowych odcinkach czasowych, jeżeli ktoś potrzebuje, zakupuje sobie pewną energię elektryczną. Ona jest przekierowana i tym sposobem niweluje się te wahania, tak ażeby utrzymać stabilność parametrów prądu. Jeżeli to jest niemożliwe, bo na przykład na farmach wiatrowych nie ma wiatru, no to jest po prostu dziura. Natomiast te farmy wiatrowe wymagałyby bardzo kosztownych sieci przesyłowych. Tych sieci, jak mówią niemieccy energetycy, nie ma tak dużo. To dopiero jest w efekcie, y, ma powstać y, inwestycji. Te inwestycje są ciągle w toku. W związku z tym, że też nie do końca y, łatwo prze, przeprowadzić taką nawet konieczną inwestycję, bo... Y, partie zielonych, różni ekolodzy stawiają najrozmaitsze blokady. Z jednej strony mają być wiatraki, które produkują prąd i go gdzieś przesyłają. Z drugiej strony nie ma gdzie postawić tych słupów, bo a to jakieś tam owady się traci, że tak powiem, a jakieś żaby czy inne tam małe żyjątka, które też potrzebują mieć swój ekosystem nienaruszony. Ponieważ jest tak wiele tych sprzeczności, ten problem jest odkładany w czasie. Teraz wybory powodują kolejne odroczenie inwestycji i się może okazać, że e, tego typu sytuacje same wygenerują problem, który będzie trudno rozwiązywalny na dłuższą metę. Jak zwykle nie będzie winnych, bo przecież to się stało samo. Niemniej, jak powiadam, efekty destabilizacji są zaplanowane, bo z tej sytuacji na pewno wyniknie jakaś, jakiś efekt kryzysowy, bo bilans się nie spina. Zwyczajnie się nie, nie spina i wystarczy jeszcze dołożyć trochę jakiś zjawisk kryzysowych, coś podłamać i coś wyłączyć i wtedy będzie no, będzie efekt lawinowy. Czyli blackout lokalny, a potem być może nawet totalny. Nie mówię, że to jest bardzo prawdopodobne, bo to wymaga poważnych, że tak powiem, wysiłków, żeby coś takiego zrobić. Niemniej studialne przymiarki na wielkim obszarze ponadregionalnym w Wenezueli były wykonane przed dwoma laty i przed rokiem. Warto sobie to przypomnieć i to studiować, jak to wyglądało. Wenezuela należy do takich dziwnych, egzotycznych przykładów ekologicznej generacji energii, bo należy do elitarnego grona posiadaczy ogromnych złóż ropy naftowej, o którą tam się biją siły geostrategiczne, prawda? I tu wiadomo, że Maduro tam na tym siedzi i tam się próbują tamtego, zajęli mu złoto w Londynie i tak dalej, ale on nadal żyje i ma ten prąd, bo ma dużą rzekę płynącą przez sam środek i ponad 90% energii jest generowane z ekologicznego źródła, czyli z tej rzeki, z hydroelektrowni. Ale ta monokultura niesie ze sobą także efekty negatywne, ponieważ Nowoczesny system zarządzania i sterowania tą elektrownią jest wrażliwy na ataki elektroniczne, hackingowe, bo działają tam sterowniki Siemensa, podatne na Stuxneta I ten wektor został wykorzystany i, i sieć energetyczna tego egzotycznego kraju stanęła przez kilka dni na krawędzi, a momentami zanurkowała poniżej krawędzi deficytu. Wszystko zostało wyłączone we, w efekcie kaskadowym, mimo tego, że moc była i prąd była, Ale nie było jak tego rozdysponować, bo coś się tam powłączało po drodze. No i jeżeli to brzmi jak teoria spiskowa, to... To istotnie jest coś takiego, polecam Twoim bliskiemu zainteresowaniu. Kraj, który generuje ekologiczną energię z, z wody, z rzeki, no, stanął na krawędzi totalnego blackoutu trwającego tygodnie. Udało im się to opanować już drugiej doby, dzięki temu, że wyłączyli to sterowanie elektroniczne i, i, i przeszli na sterowanie ręczne całym systemem elektroenergetycznym i to wtedy się ustabilizowało, ale to pokazuje też, na, no, no potwierdza tę wstępną tezę, że ktoś ich zaatakował z zewnątrz przy użyciu um, oprogramowania um, do tych sterowników właśnie, przyłączając tam różne funkcje i, i robiąc, um, wywołując sztuczną kaskadę, że tak powiem, wyłączeń całego systemu. To jest możliwe, realizuje się, jest to ewidentnie pole działań wojennych, wojny energetycznej, czy jak to nazwać. Wiadomo jak to działa, można to wykorzystać, czy system elektroenergetyczny w Europie na przykład może być Obiektem takiego ataku jak najbardziej są na ten temat różne prace wykazujące podatność tego systemu na ataki z zewnątrz z wykorzystaniem tego typu instrumentarium, ale także innych metod konwencjonalnych typu wysadzenie kilku podstacji dużych albo wyłączenie dużej elektrowni z powodu jakiegoś tam kryzysu i tak dalej. Przykład mieliśmy tu w Rumunii, kiedy cały system europejski stanął na krawędzi zapaści przez jedną tylko elektrownię, bo marginesy bezpieczeństwa są bardzo nikłe, wątłe, mające po kilka procent, a teraz w szczycie, a teraz kiedy mamy do tego jeszcze tą zieloną energię, bardzo no niestabilną i i, no, i, no, i zmienną z, razem z pogodą świeci słońce, to daje prąd, jak nie świeci to no nie ma, to samo z wiatrem rano jak zaczyna wiać to jest maksimum energia po kilku godzinach to gaśnie i nie ma wiatru nie ma energii, nie ma jak tego przesłać, nie ma jak tego zmarować to wszystko się po prostu nie spina Greta Thunberg się cieszy, że Europa się transformuje, a zaraz potem płacze, że Europa Umiera, bo, bo nie ma prądu. No. Takie dziwne czasy niestety musimy wyciągać z tego poważne wnioski planistyczne, bo nasz węgiel, na którym siedzimy, on jest pod naszymi stopami, kilkaset metrów pod ziemią. Moglibyśmy nim palić i zasilać elektrownie, tak jak było do tej pory. I mieć ten prąd w gniazdku zimą, kiedy nie ma słońca, nie ma wiatru, nie ma niczego. No ale nie możemy, bo jest dekarbonizacja i czyste powietrze. No więc wyciągnij z tego wnioski osobiste w tej konstelacji informacyjnej ze świata, gdzie wszystko drożeje, a jeszcze do tego dochodzi ten, te, to ryzyko, że mimo tego, że jest trzy razy droższy, to i tak może zabraknąć. No I... weźmy pod uwagę yy, ostatnie dwa dni yy, i Konkretnie przykład Florencji z wczorajszego wieczoru, kiedy zaciemnienie nastąpiło w połowie miasta z powodu jakiejś na razie niewyjaśnionej <śmiech> eksplozji urządzeń przesyłowych. E, wszyscy tym byli bardzo zdziwieni, no ale ciemno było. A dwa dni wcześniej w, w sobotę pierwszym krajem bez prądu po tej stronie świata była Libia. Otóż w Libii... Z powodu braku paliwa stanęły dwie elektrownie. Ponieważ paliwo jest drogie, tutaj widać znowu kwestię rynku energetycznego. Nie Libia, Liban, przepraszam. Liban, Liban. Dwie elektrownie zostały zamknięte w sobotę z powodu braku paliwa. W związku z tym obywatele musieli polegać na prywatnych generatorach a to rzecz jest bardzo droga jak już Zoro wspominał no i libańska sieć energetyczna przestała działać całkowicie w sobotę i nie działa nadal już to jest widoczne na ulicach mianowicie denerwują się ludzie, że nie mogą wybrać pieniędzy z banku czy z bankomatu, bo oczywiście bankomaty również nie działają bez prądu Szpitale przestały działać lub zostały bardzo ograniczone, no firmy również, także, także widać, że tutaj te zjawiska nie są wyssane z palca, to są rzeczy, które się dzieją w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. W Niemczech była sytuacja na krawędzi upadku systemu, a tutaj mamy już rzeczywistą awarię i to całego kraju. Liban bez prądu od soboty. Proszę bardzo, zobaczymy, co z tego wyniknie. Będziemy to obserwować. Także powodów y, można by tu wymieniać sporo. Y, elektronika, oprogramowanie, atak hakerski, m, brak paliwa, y, wysokie ceny energii, które uniemożliwiają pracę ciągłą y, y, źródła prądu. W, w, w ogóle bardzo się okazuje to wszystko teraz wrażliwe. W, w czasach dostat, dostatniości, kiedy wszystko jest dostępne, nie ma sprawy, ale może się okazać, że brak odpowiednich części zamiennych do układów sterowania również może być przyczyną wywalenia takiego źródła prądu. No, Liban jest, był dotknięty, pamiętamy tymi atakami, tam wybuchła bomba nie, z, w Bejrucie niewiadomego pochodzenia, podobno to była saletra amonowa <gryw> no. Przyjmijmy to za dobrą monetę. To musiała być... Ale wyglądała jak pieczarka ta. Taki żółty kolor, charakterystyczny do pewnej reakcji, e, którą specjaliści od chromo, chromomatografii doskonale znają, więc wiedzą, jaką to ma charakterystykę i skąd to się wzięło. No, zostawmy na marginesie, wybuchło i tam były, były perturbacje trwające tygodniami, a teraz powszechne strajki, niedobory i tak dalej, i zaciemnienie, że gaśnie światło i, i co teraz? Nic nie działa. Nie ma, nawet, y, nie ma nawet paliwa na stacjach, bo paliwo jest w tych zbiornikach pod ziemią, ale, ale przecież nie można go zaciągnąć sobie tą, nie wiem, pompką ręczną, tylko y, trzeba to wziąć z dystrybutora, a dystrybutor jest zasilany prądem, więc no jest kłopot. Ni, no nie ma niczego, po prostu. Nawet jeżeli masz prywatny transport, który ci umożliwia tam jakieś zasilania awaryjne plus mobilność, no to, to nie możesz go zatankować, bo nie ma czyn. No bo paliwo jest pod ziemią, tak? I nie ma jak go stamtąd wydobyć. No niewesoło jest. Wygląda to tragicznie, z absolutnie śmiesznego powodu, bo jak energetycy w Polsce to usłyszą, to po prostu się roześmieją, rozpłaczą. Te dwie elektrownie dawały 200 MW. Jeden blok jeden blok elektrowni węglowej w Polsce, typowo, budowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat, ma wydajność 500 MW. Czyli ponad dwukrotnie by wystarczył na zaopatrzenie tego całego Bejrutu i okolic. Jeden blok elektrowni, a te elektrownie mają po kilka bloków energetycznych. Blok to jest wiadomo, ten generator, kocioł i tam te, te wszystkie turbiny i tam i te kominy i tak dalej. To jest jeden blok. Kluhatów ma 12 bloków. Blok. Prawda? No właśnie. A ile bloków ma elektrownia, ta, o którą walczymy teraz z Czechami w, w Europejskim Trybunale? No tego nie wiem akurat. No to jest kilka gigawatów. To jest kilka, znowu tam, nie wiem, bodajże rzędu 10 no bloków elektrycznych. zaopatrzenia kraju w prąd. Jedna ósma dokładnie, a tak. ta konsumpcja w Polsce energii to jest, to jest, to są grube gigawaty. Nie wiem, ile tam tych gigawatów jest, tam kilkadziesiąt w sumie. Więc to są pojedyncze na pewno to są pojedyncze, grube gigawaty, jeżeli chodzi o turów, I sam jeden w sobie. O ile tam pamiętam, to ta typowa typowe zaopatrzenie energetyczne to jest rzędu 60 gigawatów na Polskę. Tej mocy, że tak powiem, tej używanej na bieżąco. Szczytowo to jest tam prawie dwa razy tyle. W Niemczech to jest, no to jest kilka razy tyle. To mamy wyobrażenia na temat skali wielkości problemu. Wygląda na to, że w Bejrucie ktoś testuje elastyczność systemu, jak ona tam teraz działa, jak to ta, społeczne reakcje i tak dalej wyglądają na małą skalę, no bo te 200 MW można by awaryjnie przyłączyć skądkolwiek, bo to nie jest duży problem. Ale w tej chwili praktycznie nie. kiedy mówimy już, o załóżmy tych 5 do 10 gigawat, gigawatach sturowa, które są potencjalnie w, w sensie prawa, powinny zostać natychmiast wyłączone. Ja nie mówię elektrowni, bo wyrok, ten, ten, ten tak zwane orzeczenie, czy to, to nie jest orzeczenie, to nie jest wyrok, to jest nakaz natychmiastową wykonalnością, tymczasowy nakaz wyłączenia produkcji węgla kamiennego z kopalni węgla brunatnego, odkrywkowej Turów, która stanowi jedyne, jedyne źródło zaopatrzenia elektrowni Turoszów, więc wiadomo, że jeżeli nie będzie tego węgla, to kotły nie będą pracowały, tak. No to 50 milionów euro za każdą dobę opóźnienia, o, to jest, to jest jeden z wektorów kłótni o tak zwaną praworządność i Myślę, że to właśnie, była właśnie ta czara, ta ostatnia kropla goryczy, która przeważyła szale y, y, Trybunału Konstytucyjnego wyrokującego o tak zwanej praworządności, wyższości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nad ustawodawstwem unijnym, a były premier Tusk, który z Brukseli wrócił na ojczyzny Łono, natychmiast rozpętał rewolucję, czy kontrrewolucję europejską, twierdząc, że wyprowadzając wczoraj, czyli w niedzielę ludzi na ulicę, pod hasłem, zostajemy w Europie, bo pisiory nas z Europy wyprowadzają, twierdząc, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma nadrzędność nad ustawodawstwem unijnym. Ja tu nie widzę żadnej sprzeczności, czy żadnego problemu wychodzenia z Unii. Przecież Nasza Konstytucja nie zabrania pozostawania w Unii, a nawet <grymnie> chyba nic w naszej Konstytucji nie napisano na, na temat geograficznej przynależności naszego państwa i całej organizacji polityczno-społecznej myślę, że wszystko wskazuje na to kulturowo i, i, i w tej Konstytucji na to, że jesteśmy w Europie i zamierzamy w niej pozostać. I żaden przepis Konstytucji nie zabrania nam dalszego przebywania w tej Europie. Więc nie będąc wielkim sympatykiem pis muszę powiedzieć, że ta tak zwana kontrrewolucja jest pisana bardzo dziwnymi, podejrzanymi skojarzeniami. No bo pisiory nas nie wyprowadzają z Unii, tylko chcą zadekretować w Trybunale Konstytucyjnym pani Julii Przyłębskiej wyższość naszej konstytucji, czyli niezależność prawną naszej jurysdykcji, nad, czyli suwerenność prawną nad przepisami Unii Europejskiej i wyrokami spod dużego palca Trybunału w Luksemburgu. To o to chodzi, o te 50 milionów na każdą dobę, o zamknięcie jednej ósmej naszego bilansu energetycznego. O ewentualny blackout w twoim pieprzonym gniazdku. Jeżeli tego jeszcze nie rozumiesz, to jesteś totalnym debilem. Bo kiedy zabraknie tych 10 megawatów energii, w bilansie energetycznym, to komuś trzeba będzie to zamknąć, bo to się samo stanie. Komuś to zostanie odcięte, bo po prostu generatory nie są w stanie pokryć zapotrzebowania. A jeżeli to będzie poważniejsza awaria, to nastąpi totalny blackout, cała sieć stanie. I zobaczymy Bejrut nad Wisłą. Czy tego chcesz, aby pozostać w twojej wymarzonej Europie pod hasłami Tuska? No nie wiem. Jestem, jestem zwolennikiem PiSu. Mówię o faktach. O bilansie energetycznym, który jest twardą rzeczywistością. Jeżeli tego megawata, gigawata w gniazdku nie będzie, to po prostu będzie ciemno. Tak mówi fizyka. To nie jest Donald Tusk i drugi kaczor pod tytułem Kaczyński. Tak mówi fizyka. Od co najmniej Izaaka Newtona. I tutaj mamy, mamy zagadnienie, które y, miało się też stać tytułem, natomiast tytuł był tak jak na początku powiedziałem reglamentacja, bo to jest szersza sprawa, ale jednym z jego elementów są techniczne wyzwalacze kryzysu. I prąd jest bardzo podstawowym, technicznym wyzwalaczem kryzysu, z tym, że y, to działa zdecydowanie szybciej i stanowi większe zagrożenie niż jakiekolwiek działania militarne y, w, w dalekich stronach, nawet na skalę kontynentalną. Ponieważ to bezpośrednio trafia do naszych domów, w każdej chwili może się wydarzyć z banalnych prost przyczyn, chociażby awarii elektrowni w Rumunii, czy gdzieś indziej lub wysypujących się sterowników z powodu jakiegoś ataku hakerskiego. I co ciekawe, pojawiła się taka hipoteza, oczywiście spiskowa teoria, mianowicie tak zwanego blackoutu informatycznego, który prowadzi właśnie do blackoutu energetycznego. Jest jak zwykle Tutaj y, za tym postawiony pan Klaus, szwab, który chce nas oszwabić y, na wielu frontach. Także przypisuje mu się ten pomysł, ażeby y, wyzwolić pewnego rodzaju kryzys, który znowu oczywiście będzie rozwiązany, y, będzie znalezione remedium na to i zaproponowane rozwiązanie takie, które odpowiednim czynnikom y, pozwoli zdobyć y, kolejne wpływy w kolejnych dziedzinach, a dziedzina energetyczna jest jedną z kluczowych y, spraw dla funkcjonowania gospodarek Gospodarki całych krajów. Jeżeli nie ma energii, to nic nie działa, bo wszystko wymaga energii. Dzięki temu, opierając się na tym aksjomacie, od kilkudziesięciu lat działa na świecie odnowiony system Bretton Woods pod tytułem Petrodolar. Dlaczego on jest skuteczny i dlaczego nadal istnieje dogorywa, tak naprawdę, między nami mówiąc. To, to jest tajemnica tak między nami, że dogorywa i zaraz się pojawi coś innego. Dlatego tylko, że paliwo czyli ropa naftowa, jako podstawowy nośnik energii, jest niezbędna do funkcjonowania gospodarki. I dlatego dolar funkcjonuje, bo on, te wszystkie transakcje są dokonywane w dolarze i to, te wszystkie przelewy i wszystkie zakupy, sprzedaży i wszystkie paragony fiskalne na paliwo są rozliczane w dolarze. I dlatego on musi istnieć i, i, i ma ciągłe zasilanie, no bo ciągle się obraca na kasie, bo ciągle ten dystrybutor paliwa pompuje, bo ta ropa jest rozliczana w dolarze i wszystkie inne próby alternatywnych rozliczeń, na przykład w Libii, z, z euro, czy w innych, było kilka takich prób handlu z, z ropą naftową w innych walutach, kończyły się albo zamachem stanu, albo nagłym Gwałtownym zniknięciem pomysłodawcy. Zazwyczaj głowy państwa pod tytułem prezydent. No i warto z tego wyciągnąć pewne wnioski. No skoro tak, skoro ta energia stanowi podstawę ruchu gospodarczego, tych dużych przepływów finansowych całej gospodarki, no bo energią sterując, można sterować całą gospodarką, co z, z naukowcy z różnych think tanków wiedzą od ponad 80 lat i to publikują w różnych tam dokumentach, między innymi RAND Corporation polecam, bo z tego pojawiły się różne gry wojenne e, czasów nowożytnych, jak można rozegrać atuty, e, czyli ten assets tak zwane posiadane w sektorze energetycznym w, w sytuacji wojennej to jest właśnie rozgrywane, bo chyba nie stanowi dla Ciebie zagadki, że jesteśmy w trakcie wojny walutowej, ekonomicznej, na przykład z Chińczykami. Tak? No jesteśmy. No i pojawiają się w tym momencie braki zaopatrzeniowe, energetyczne, na przykład. Ropa drożeje do z dnia, nie z dnia na dzień. Mamy jakieś awaryjne zakupy ropy naftowej dokonywane przez Chińczyków w Iranie, objętym embargiem. Mamy problem energetycznych blackoutów w Chinach na dużą skalę. Pierwszy raz się pojawiło to latem tego roku, a obecnie ponownie są duże wyłączenia w tym tygodniu w Chinach z powodu braków surowca. W dużych jednostkach energetycznych węgiel wysokoenergetyczny, bo są w trakcie wojny ekonomicznej z Australią, bo anulowali dużą część kontraktów zaopatrujących największe elektrownie w węgiel na przykład koksujący i ten wysokoenergetyczny dla elektrowni właśnie. Z powodu tej trwającej wojny handlowej tutaj można to rozwinąć, ale skrótowo powiedzmy, że Chiny chciały Australię, że tak powiem, postawić do pionu, a Australia się postawiła i przyciągnęła większego brata, czyli Stany Zjednoczone do te, tych zawodów. I w tle pojawiły się tam kontrakty na duże uzbrojenia, między innymi te łodzie podwodne i tak dalej. I, i teraz, w tym tygodniu, mamy ponowną falę blackoutów w dużych um, aglomeracjach przemysłowych w Chinach, bo im brakuje mocy energetycznej, bo elektrownie węglowe nie są w stanie wygenerować tyle megawatów, ile jest tam potrzebne w sieci. No bo brakuje węgla. A dlaczego brakuje? No bo żeśmy nie kupili w Indiach, bo żeśmy tam zamówili, ale on nie dojechał, bo nie zdążył, a poza tym on ma niższe parametry i nie grzeje tak, żeśmy myśleli, że grzeje, bo ten z Australii to jest dobry, ale żeśmy anulowali kontrakty. Centralne planowanie, prawda? Chińska gospodarka, jeżeli chodzi o wydajność przemysłu i nakłady energetyczny jest nie drugą gospodarką świata, ale pierwszą. Oni używają dwa razy tyle energii elektrycznej, co Stany Zjednoczone. Już dzisiaj. No, no to mamy problem, że tak powiem, na rynku węgla. Zgadza się. Na rynku węgla, na rynku ropy i na rynku gazu jest totalny kociokwik. Jeżeli uważasz, że to jest przypadek, bo wie pan, bo tak się zmieniła pogoda i, i jakieś katastrofy i tak dalej, no to jesteś w głębokim błędzie, bo jest to wynik y, długotrwałych działań trwających od co najmniej pół roku, jeżeli nie dłużej. Jak to się wszystko ładnie spina w obecnej to, sytuacji polityczno-militarnej. A czy jest, widziałeś w pulsie biznesu albo w jakimś think tanku rządowym jaśnie panującego Morawieckiego. Jakiekolwiek głosy, które wskazują na takie wektory zagrożeń, które nad nami wiszą jak mecz Mierz Damoklesa? Czy widziałeś chociażby jakby powiew czegoś takiego, jakiejś takiej myśli na to wskazującej? No tego tam się nie, nie uświadczy ani na krztę. Nie ma tam żadnych tego typu informacji. Yy... No, po co babcie denerwować? To jak zwykle hasło Młynarskiego jest aktualne. Nie! Y że nie powinni o tym wiedzieć, bo to Ale jest wbrew nie. polityce. Ale nie mylisz się. Oni nas nie chcą tym denerwować. To, to nie jest tak. Oni o tym po prostu nie wiedzą, bo ich świadomość nie dociera do tego poziomu. Ja, broń Boże, ja, ja nie pomyślałem o tym z tego względu, że po prostu że tak te, te, mowo. Rozumiesz? Mi są te, te, już od dawna do tego dochodzimy, do takich wniosków właśnie. Oni tego nie ogarniają. Oni są na lokalnym podwórku bitwy na trzepaku. Rozumiesz? Ze swymi z z Litwy, Łotwy, Estonii, z Czech, tam z Białorusinem, który im tam tysiące tych imigrantów podsyła. Ale nie ogarniają tego wyższego segmentu, bo to jest zbyt, proszę Pana, to jest zbyt zagmatwane. My, my to, Polska to jest tutaj na uboczu, my tego nie bierzemy pod uwagę, bo to nas nie dotyczy. Nie dotyczy nas? Nie dotyczy nas? No przecież ja nawet to widzę i Ty to widzisz na rachunkach. Gratuluję samozadowolenia rządzicielom nad Wisłą. Po prostu gratuluję. Bo jak na nich patrzę, no to nie powiem ci, co, jakie mam skojarzenia. No lepiej nie, bo nam przytną znowu audycję. Także musimy się tutaj hamować, że tak powiem w wielu wypowiedziach. No tak, czyli słyszą Państwo, jak sprawa wygląda. My po, po prostu jakby żyjąc w tych informacjach nie jesteśmy tym zszokowani. Ja to obserwuję też od wielu miesięcy. Zoro to znacznie wcześniej przewidział. Natomiast jeżeli się śledzi te treści, jeżeli się obserwuje te zjawiska, to wniosek no po prostu nie może być inny. To jest Poważna sytuacja zagrażająca gospodarkom krajowym. Nam w dużej mierze, ponieważ będąc y, opartym na węglu, no po prostu w pewnym momencie zostaniemy z, bez gaci. Ale ty, ty pamiętasz ten, ten konwent w Katowicach, stolizy stolicy polskiego czarnego węgla? ten ekologiczny spęd, gdzieśmy podpisali te wszystkie zobowiązania, redukcję emisji CO2 i tak dalej. Pamiętasz to? Pamiętam. Jaki to był nastrój wielkiego zwycięstwa naszego lokalnego socjalizmu? Pamiętasz niestety. I teraz zobacz, co się dzieje i popatrz na rachunki i przypomnij sobie, że przecież w Katowicach Ci górnicy, oni, oni dosłownie siedzą na tym węglu. On jest tuż pod ich stopami. Oni tam pracują w tych, w tych kopalniach, fedrują ten, ten, ten, ten węgiel. I tym da się palić i to daje te kilowatogodziny. Tak? Co więcej, jest dużo no bardzo nowoczesnych technologii, które pozwalają to zrobić na bardzo wysokim poziomie technologicznym. Nie jest potrzebny czarny dym wcale do tego. Natomiast jak zwykle były to technologie wyśmiewane, blokowane inwestycyjnie, też niedoszacowane. To wszystko zawsze było związane z tym, że Polska nie miała się wzbić na samodzielność energetyczną. Od dawien dawna. Już pomijam kwestie innych złóż, które na terenie Polski się znajdują, bo to już było w latach 70. wiadome. Natomiast to jest cały czas yy, ośmieszane. Także no, yy, można by się zapytać, czy ten nasz rząd, który realizuje politykę, pytanie czy ją on realizuje i czy jest świadomy tego, co się dzieje, bo wychodzi na to, że zupełnie nie. Może ten dym jest rzeczywiście siwy, czarny, z komina. I t... Może nie jest ekologiczny, tak. Ale my to mamy. To jest nasze. I my to teraz pozymykaliśmy. Płacimy tam jakieś odprawy tym górnikom horrendalne za to, żeby nie pracowali, nie federowali tego węgla. Żeby to wszystko było nierentowne. I przychodzi zima i się może okazać, że nawet tego czarnego węgla brakuje, bo jest nieekologiczny i nie ma prądu w gniazdku, i paliwo kosztuje 10 zł, bo już kosztuje szóstkę. No to coraz lepiej. Prawda? To zaczyna to wszystko się tak ładnie zbierać do, do, do jednego wniosku że robią nas bambuko i sprzedają nam powietrze za to, że mamy pod tyłkiem złoto. Tak. I musimy to złoto oddać za to powietrze, które do tej pory było za darmo. Ale od teraz to trzeba za to zapłacić. No to kochany. Gospodarka... Lockdown z, z blackoutem do spółki. Gospodarka niedoborów na na, na, na ja, ja nie wiem jak to nazwać Eldorado, bo my tu mamy wszystko w zasięgu linki. Wystarczy po to sięgnąć, ale nie wolno, bo to surowa kara, proszę pana, tutaj a, inspekcja inspekcja proszę pana środowiska wykryła, że pan narusza przepisy o, o schronie środowiska. Nie wolno szadrować, nie wolno wydobywać, nie wolno sprzedawać. Nie wolno palić, bo to śmierdzi. Ale my, ale my to mamy. Ale nie, nie, tego nie wolno używać. To proszę pana, to to, nie, kulturalny człowiek tego nie używa. To lepiej, żeby, żeby zamarz, proszę pana, w środku zimy, że nie, że, że musi 10 razy tyle zapłacić za prąd importowany niemską. No, Niebawem nie będzie skąd importować prądu, dlatego, że przy tych m, strukturach sieci energetycznych i źródeł e, prądu po prostu będzie go za mało w pewnych momentach. No już go jest za mało chwilami. Jak to wszystko strzeli w sytuacji krytycznej, no to ratuj się kto może. Zapalaj sobie świeczkę i, i odpalaj własny generator. Jeżeli masz dużą beczkę z dieslem gdzieś schowaną, tak? To wtedy przecież miał. A jak nie, no to zarządzanie kryzysowe. I no jak to, jak to brzmiało to słowo kluczowe? Reglamentacja. Reglamentacja. Wszyscy mają porówno, bo brakuje w gniazdku, nie ma zaopatrzenia. To teraz wszyscy dostają po 10 po 100 gramów, tak? Pamiętasz kartki na cukier, na mięso, tak? I 21 na... stopień zasilania. I na O dziewiętnastej ciemno. Ja mówiłem ci to że odkryłem z łzami w oczach artykuły tytoniowe w opakowaniu zastępczym i się rozpłakałem. Jakie to było dziadostwo. 20 sztuk papierosów. Ja nie wiem, to było chyba z importu z Albanii. Jakieś takie były zapachowe, ale też wywietrzało przez kilkadziesiąt lat. I tam było opakowanie zastępcze, taki szary papier z nadrukiem na zewnątrz, wiesz? I że to opakowanie zastępcze, wyroby tytoniowe, reglamentowane, tak? I to był tam kupon numer jakiś tam na to. Że tyle i tyle się należało tytoniu na, na, na głowę mieszkańca na miesiąc. Nie wiem, tam 10 czy 50, 20 paczek ty wyrobów tytoniowych na głowę było. No, był ja, to przedmiot handlu wymiennego, bo niektórzy pili, inni palili. Także, a ci, co to pili była, i pali, to mieli najgorzej. I to to mieli za cukier, na przykład? Tytoń był najlepszy, bo był, bo był najlżejszy. Jak żeś naładował tam 10 kg tytoniu, tam w tych papierosach, to była kolosalna wartość nabywcza, nie? Bo to lekkie jest. Tylko objętościowe. No ale wie pan, no ja jadę takim furgonem, to mam duży bagażnik. No, ty ale to lekkie, bo ten żuk ma tam ile tam, półtorej tony, nie? Ale z dużą paką. Półtorej tony, duża paka i tych, masz tych paszek tego asortymentu w środku. Półtorej no tony tytoniu, to jest, to dużo jest. To jest objętościowe, bardzo duży ładunek. No za, tak, na oko to milion złotych dzisiejszych jest. No, z akcyzą. Bo bez akcji to, inaczej. To, to wszystko nas czeka, nie? To, no, zauważ, zauważ, że doszliśmy tutaj w tej dyskusji do takiego miejsca, myśmy to już wielokrotnie poza, poza anteną rozważali, że to jest taki punkt zwrotny w gospodarce od gospodarki nadprodukcji i nadmiaru do gospodarki niedoborów. Także Nowy poziom sprawności będzie wymagany od graczy rynkowych, od inwestorów, od użytkowników, konsumentów, od wszystkich praktycznie. Jak ułożyć się w tej nowej sytuacji? Bo to jest sytuacja przykładowo dla młodego pokolenia niewyobrażalna. Gospodarka niedoborów, tak ja ci dopowiem, jaki to jest znak charakterystyczny? E, jaki znak twój? Orzeł biały. No, jeżeli chodzi o gospodarkę niedoborów, to jaki znak twój? No to jest komuna. Idziemy w stronę Światowej Komuny. COVID-19 i cała reszta. To jest plan Komuny Światowej. Realizowany krok po kroku systematycznie od długich lat. A komuna zawsze dysponowała ograniczonym repertuarem środków nacisku, przymusu i realizacji swoich celów, czyli reglamentowała, gospodarowała niedoborami energii i żywności. To jest podstawa. A potem niedoborami, że tak powiem, zdolności przeżycia, czyli, czyli no wiadomo, obozy zagłady, czapa głagi gułagi i tak dalej. Są trzy wektory. Energia, jedzenie no i, no i kara śmierci, Wolność, czyli przeżycie osobiste. Jakoś tam reglamentowane na przykład w obozach odosobnienia nazywanych czasami humanitarnie obozami reedukacji, a czasami na przykład no, obozami, tak powiem, izolatorium, tak, covidowe. Jeżeli nie widzisz tutaj zbieżności, no to jesteś niedowidzący. Trzeba trochę postudiować, jak to było w poprzednim, na poprzednim etapie, w poprzedniej edycji tego samego zamierzenia. Gospodarka niedoborów już jest widoczna na szczeblu międzynarodowym, szczególnie w energii i surowcach podstawowych, czyli cement, yy, yy, stal. wyroby hutnicze, tak, to się pojawiło już w zeszłym roku. Jeżeli dotychczas jeszcze nie otrzeźwiałeś, dlaczego wyroby hutnicze podążały o 100%, no to przykro mi, ale chyba nie, nie, nie stykają ci synapsy <ślesz> z bieżącym trendem. Stal nie potonieje w tym sezonie. Nie ma takiej możliwości. Na no również nie. Bo jest gospodarka niedoborów, bo żeby wytopić ileś tam tysięcy ton stali, to potrzebne jest ileś tam terawatogodzin energii elektrycznej, która właśnie pogrożała. No i żaden koncern tata w Indiach ani żaden Chińczyk tego nie zrobi. Bo akurat to no, jaki dziwny zbieg oczności. Chuty im się zamykają, bo nie ma prądu. Ja pierdę. Nie ma prądu? No bo nie ma węgla. No ale jak to nie ma węgla, no? No bo zabrakło. Ty. Ty to tak lata 80. starej komuny mi to się przypomina. Kirał Kiszczak, i tak dalej. No kurde, ten ta sama melodia jest. A pamiętasz skalę... te pociągi, które górnicy wysyłali, żeby, yy, prawda, przed mrozami yy, zdążyły dotrzeć, żeby, yy, żeby ciepło miast... mogły wyprodukować prąd i ciepłą wodę dla miast. Ty się, ty, ty, wiesz co, ty, ty nawet nie wspominaj tego, bo i, ja chciałbym, żebyś się mylił. Ale ja, ja ci prorokuję dziś tutaj, tutaj, bo to zostanie jutro wyemitowane, że to się powtórzy teraz, bo wszyscy razem z Borawieckim na czele zostaną postawieni właśnie w, ten, w tym dziwnym zaułku że zmniejszyli im limity na emisję dwutlenku węgla i że to wszystko podrożało i że elektrociepłownia żerań nie działa na 100% i na przykład gdzieś tak pod koniec listopada, na początek grudnia się okaże, że w Warszawie jest zimno. Ja się śmieję tutaj, przedrzeźnia. Poczekaj jeszcze kilka tygodni. Poczekaj. Pamiętamy te czasy bardzo dobrze. I yy, jak widać, te analizy no, prowadzą nas do ciągle tego samego wniosku, że fortuna kołem się toczy. Być może, być może to nie jest zjawisko cykliczne w sensie przyrody, bo przyroda ma to wszystko w, głęboko w tyle i działa tak jak zawsze. Tutaj, tutaj są inni szatani są tu czynni, że zacytuję naszego klasyka. A jacy to są szatani i jak bardzo są czynni, no to już niestety pozostawiam twojemu osobistemu węchowi, i twoim studiom, żebyś do nich dotarł, bo no, skoro są czynni i skoro te objawy się obserwuje, no to ktoś chyba za tym stoi, bo to, to nie jest takie atmos atmosferyczne, jak pan, tak przyroda zadziałała. Ja jeszcze tutaj ja... gwoli podpowiedzi dla nas, naszych słuchaczy powiem, że takie było zjawisko około trzech miesięcy temu właśnie w branży stalowej, że huty produkowały, ale nie sprzedawały pewnych wyrobów stalowych w oczekiwaniu na wyższe ceny. W oczekiwaniu na wyższe ceny oraz w, w, w wyniku kalkulacji ekonomicznych kosztów produkcji bieżącej, bo, bo, bo właśnie zaczęła się zwyżka cen surowców energetycznych. No i po bieżących cenach produktu gotowego nie można było z odpowiednią marżą zysku sprzedać, bo po prostu wkład energii był zbyt wysoki. Trzeba było podwyższyć ceny. Ale na razie na rynku było tyle towaru, że nie można było uplasować tych droższych materiałów na rynku, więc produkujemy na magazyn, bo wiadomo, że no, energia jest droższa, tak? No, Mamy zatrudnienie, produkujemy, wiadomo, że to i tak podrożeje, to poczekamy aż podrożeje, wtedy sprzedamy. Tak to się działo, czyli oni w tych hutach wiedzieli, że to podrożeje. No bo skoro wędzie. Na pewno, to... na pewno. No ale yy, dlatego, że powie... rynek stali jeszcze dopowiem, że rynek stali jest rynkiem Wyprzedzającym. wyprzedzającym. Ale jeżeli by tego nie wiedzieli, to by nie zatrudniali i nie utrzymywali dużego zatrudnienia swoich pracowników tylko w, w sensie socjalnym, żeby oni mieli robotę. Oni wiedzieli, że to zatrudnienie się utrzyma, że będzie popyt, ale po innej cenie. To na razie, skoro ta cena jest za niska w stosunku do naszych rosnących kosztów zaopatrzenia w energię, to my tego nie sprzedajemy, tylko produkujemy na magazyn. Jak ceny wzrosną, to sprzedamy. I tu jest, kolejny wniosek, tu jest kolejny wniosek, że w tym momencie szybkość decyzji gospodarczych jest kluczowa dla spięcia bilansu, czyli po prostu, żeby to się opłaciło, bo jeżeli ktoś jest gapowaty, no to niestety nie zrobi interesu. No będzie w kolejce do wycięcia. I tutaj huty należą do tego segmentu, który jest dobrze poinformowany o trendach, bo każda z nich, jako duża operacja infrastrukturalna, po prostu ma swój wydział analityczny i oni znają te trendy, bo tego się nie da ukryć. Wiedzą, co się dzieje na wykresach, jak ceny rosną, prawda? I planują zakupy i sprzedaż na kilka kwartałów w przód, więc yy, no bronią się przed tymi efektami ujemnymi szoku, który się pojawia na rynku. Natomiast klienci detaliczni i ci odbiorcy w sposób naturalny nie są o tych e, analizach informowani, no bo ich interesuje tylko tyle, ile to dziś kosztuje, ile ewentualnie zakontraktujemy za kwartał, ale o ile zakontraktujemy, ile to będzie kosztowało za kwartał, to zależy od naszego działu zakupów. Więc to nie jest nasza kompetencja. Także yy, no, tajemnica handlowa i interesy partykularne zawsze tak działały, że no, no każdy sobie, prawda? No bo przecież nie jesteśmy instytucją charytatywną. Nasza firma działa po to, żeby dać zatrudnienie swoim pracownikom i wygenerować zysk. I naszą wiedzą tą branżową, nie dzielimy się z naszymi kontrahentami, bo, bo jest to przeciwskuteczne. To jest tak, jakbyśmy im odkrywali wszystkie karty i, i sprzedawali najtaniej, jak potrafimy, a przecież jest odwrotnie. Chcemy sprzedać najdrożej, jak potrafimy, więc co robimy? Ukrywamy całą tę wiedzę. I to jest odpowiedź na pytanie, a jak to się stało, że na otwartym rynku wszyscy działają grupowo tak, jakby chcieli postawić popełnić harakiri. No, no tak nie jest. Wszyscy działają tak, jakby chcieli zarobić, ale z powodu totalnej niewiedzy, czy braku połączeń międzysystemowych, nie znając tej dużej perspektywy, każdy z nich w poszukiwaniu indywidualnego zysku, no działa globalnie wbrew swojemu interesowi, bo on dzisiaj zarabia Zapewniając, że jutro popełni Harakiri, bo dzisiaj zarabia, ale jutro będzie bezrobotny. Tak to I wygląda. Jak widać, ja. poziom trudności wzrósł niepomiernie wobec zupełnie nowych okoliczności rynkowych, które co więcej są bardzo manipulowane, ponieważ jest taki moment w dziejach gospodarki, że Pewne bańki już są nadmuchane maksymalnie i lada moment coś może trzasnąć w różnych dziedzinach. Natomiast też widać, że destabilizacja różnych branż i dziedzin postępuje w sposób lawinowy i trudno doprawdy znaleźć złoty środek. Jeżeli ktoś nie śledzi tych informacji, przynajmniej na własnym podwórku, no to jest narażony na ogromne straty, pomyłki, a na pewno na wielki stres. Moim prywatnym zdaniem z tych sygnałów powszechnie dostępnych największym detonatorem zmian czy e, przetasowań na rynku wszelakim jest Evergrande i jego pokłosie, to znaczy przestawienie sytuacji kredytowej na rynku chińskim, który jest największym w ogóle rynkiem nieruchomości na świecie obecnie, to przetasowanie, wymuszona restrukturyzacja kredytowa tego rynku przyniesie długoterminowe, długofalowe efekty y, ujemne, dla niektórych pozytywne, no bo ten cały rynek zostanie uzdrowiony, czyli nastąpi gruntowna sanacja źródeł finansowania i wylicz... rachub, rachub zysków na tym rynku. To się przetoczy yy, przez kilka lat, co najmniej będzie to trwało, ale będzie miało reperkusje światowe ze względu na głębokość i zasięg yy, rynku chińskiego, jego promieniowanie na szeroki świat. To się o... uruchomiło, to zostało w sensie politycznym postanowione przez chińskie politbiuro i już się toczy. I ludzie, którzy tego nie dostrzegają, nie zauważają i nie wyciągają wniosków strategicznych, po prostu sami sobie są winni, więc powinni jak najszybciej jest, tak powiem, odrobić te lekcje zaległe. Evergrande stanowi zmianę systemową, zmianę trendu długoterminową, bańka na nieruchomościach, innymi słowy światowa. Nie mówię o chińskiej. Światowa banka nieruchomości po prostu została przekłuta. No i dalszy ciąg jest, tak powiem, rozważenia. To nie jest jedyny rynek. Oczywiście nie jedyna branża. Bardzo istotna, bardzo ważna w sensie finansowym, ale nie jedyna. Być może podobnie jak miało to ponad 10 lat temu miejsce z powodu Lejmana, będzie detonatorem restrukturyzacji długu światowego. Takie mam wrażenie. Ale jak to się potoczy, no to już jest zupełnie inna bajka i na inną rozmowę. Ważne jest to, że to się rozpoczęło. Tak, to jest sygnał bardzo istotny. on był dosyć szeroko omawiany w sobotniej audycji ZORA. Tam e, można znaleźć dużo więcej szczegółów na ten temat. Jest to szczegółowo wyłożone. E, tutaj nie ma na to miejsca, żeby to zrobić. E, tym bardziej, że tych tematów, które są niezwykle istotne, można by rzec kluczowe, jest coraz więcej. Jesteś na takim Jesteś... etapie, że po prostu co chwilę kolejny czynnik e, wysuwa się na prowadzenie i zaczyna sterować, manipulować rynkiem. To się dzieje w wydaje mi się nieprzypadkowy sposób, dlatego że kieruje tym dosyć głęboka intryga. Jeżeli mówimy o globalnym resecie, no to to jest postawienie wszystkiego nie od nowa w sensie powrót do poprzedniego, Poprzednie. tylko to jest zbudowanie wszystkiego od nowa w zupełnie nowy sposób. To mają na myśli twórcy Resetu, że nie chcą, żeby to było wyczyszczone w obecnym, w obecnym który, kształcie, który my znamy, lecz żeby ten kształt był zupełnie inny, yy, oparty na zupełnie innych założeniach, które zasadniczo opierają się na takim projekcie Agenda 2030. Można powiedzieć, bez żadnego błędu, że działania przyspieszają. Czyli, że z dnia na dzień jesteśmy bombardowani coraz to nowymi, zmiennymi, coraz to nowymi wydarzeniami, które zmieniają nasze, naszą perspektywę, sposób widzenia. I te zmiany przyspieszają. I generalna moja sugestia jest taka, że nie jest to przypadkowe. To znaczy ta dynamika przyspieszająca wydarzeń jest zamierzona w całym y, scenariuszu. Jedno pociąga drugie i to trzecie przewraca. Staje się to nieprzejrzyste, bo nie nadążamy z ogarnięciem sytuacji, jak to nas osobiście dotyczy i co będzie następnym etapem, jaki będzie wynik tego sumaryczny, co się wydarzy w tym wielkim systemie. W związku z tym w pewnym momencie w ogóle się wyłączamy. Większość ludzi, ich percepcja tutaj nie nadąża. Poddają się i podnoszą ręce do góry, kładą się na plecach. Bezradnie mówią wodzu prowadź, bo my już nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć logicznie, tak? Musimy się zdać na, na mądrzejszych, którzy nas poprowadzą, wyprowadzą z tej matni, bo codziennie coś nowego się dzieje, co nam, tutaj rachunek 100% wyższy za prąd. Tutaj się coś wywaliło. To nie działa. Tu mnie zwolnili z roboty. Muszę się zaszczepić. Zaszczepiłem się. I tak mnie zwolnili. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień tragedia piętrzy się i wchodzi na, na plecy poprzedniej tragedii. To jest zamierzone. Ten kociokwik, te, to totalne rozprzężenie, czyli tak zwana destabilizacja systemowa, yy, no stanowi wiele scenariusza. Jesteśmy bezradni logicznie, psychicznie, poddajemy się w końcu woli mądrzejszych, którzy mówią, słuchajcie, mamy dla was rozwiązanie, które was tutaj, no nie wszystko rozwiąże, ale te najważniejsze rzeczy, Czyli żarcie i ogrzewanie będzie. No. I tu mamy odpowiedź, jak, jak radzić sobie z kryzysem, bo odpowiedź właśnie padła w tych dwóch pojęciach. Ważne, żeby się było w co ubrać, co zjeść, mieć dach nad głową i bezpieczne lokum. I to nam też pomoże podjąć decyzje inwestycyjne. Bo walka z kryzysem polega na walce z zagrożeniem fizycznym bezpośrednio. Bo myślę, że jeszcze większość słuchaczy sobie nie zdaje z tego sprawy, że ilość zagrożeń zupełnie nowych, które w ostatnim czasie, mówimy tutaj o ostatnim półtora roku, weszła do poważnej rachuby jest ogromna. No ale to jest właśnie wielki reset na tym polegają te wszystkie zawirowania, że sytuacja staje się zupełnie inna od poprzedniej, a w sposób przeciwdziałania, no to myślę, że najlepiej spytać starszych ludzi, którzy pamiętają czasy powojenne. Wtedy takie opowieści bardzo się okazują barwne i przydatne. Jeżeli ktoś ma takich sąsiadów czy kogoś z rodziny, z kim może porozmawiać na ten temat, to polecam. Ja często prowadzę tego typu rozmowy z moimi sąsiadami, którzy mają już swoje lata i pamiętają II wojnę światową i bardzo ciekawe zjawiska gospodarcze, które z tym były związane, czy to z handlem, czy to z produkcją różnych towarów spożywczych. Także bardzo wiele jest to ciekawych porad, które one wydają się teraz takie troszkę śmieszne, troszkę archaiczne, ale kto wie, jeżeli nadal będziemy zmierzać tą ścieżką energetyczną, no to może się okazać, że przystosowani pożyją dłużej. I przyjeżdżmy. Duch partyzancki należy odkurzyć, odświeżyć, przede wszystkim zrozumieć motywacje przyświecające tym ludziom sprzed kilku pokoleń działającym, bo to nie były dinozaury, to byli normalni ludzie, nam podobni i działali w, w, w pełni logicznie. Warto ich zrozumieć. Jak tylko zrozumiesz logikę działania partyzanta, no to będziesz odporny na kolejne edycje walki z populacją globu, czyli no, nowożytną wersją rewolucji światowej marksistowskiej z pod znaku Klausa Schwaba. To jest zbyt obszerny temat, aby go tak ogarnąć jednym skrótem, ale go tak podsumowałem właśnie przeciwstawiając polską partyzantkę marksistowskim wodzireją. Spod znaku Klausa Szwaba i to niektórych może zadziwić. Ale jak posudują, to dostrzegą te ścieżki e, inicjalne, e, e, ideowe, które poświadczają prawidłowość tej diagnozy. E, polski partyzant, ta wiadomość pozytywna zwycięży, e, dlatego że ma genetyczne usposobienie. I jest, że tak powiem, zaprogramowany do przetrwania. To wszystko już przećwiczył. Poznaje te wszystkie wzorce i wie, że ta reglamentacja już nie będzie na papierowych kartkach, tylko w postaci pieniądza cyfrowego. <śmiech> NFT najprawdopodobniej, które rząd Morawieckiego zakontraktuje przez jakiś tam zaprzyjaźniony portal albo inną firmę założoną przez kolegę. To będzie działało i będzie dostępne na każdym telefonie komórkowym wyposażonym w Androida i będziesz mógł zatankować bezprzewodowo, prawda, zagwarantowaną cenę. To, to wiadomo, że to tak będzie. A ja jestem kolejnym programiem, który to widzi czarno na białym i Ciebie o tym informuje. Oczywiście jest to wiadomość od oszołoma patentowanego ale tym razem jestem pewien, że to ujrzą twoje zdziwione oczy nie później niż do końca tego roku. Nazywam go ubiegłym, bo w sensie trajektorii przebiegło, on jest dla mnie całkowicie czytelny. Już teraz, a dopiero zaczął się październik, więc, więc no, to się toczy własnym napędem i to widać gołym okiem. No ładne podsumowanie. Wydaje mi się, że ten zakres tematyczny udało nam się zamknąć w takim dosyć spójnym przesłaniu, które polecamy refleksji słuchaczy. Niech się każdy zastanowi nad podstawami tych systemów gospodarczych, krajowych, które obserwujemy wokół siebie, na ile one są wytrzymałe, a na ile kruche i co tak naprawdę może je sparaliżować. I jak niewiele wtedy jest do kryzysu, który stanowi egzystencjalne zagrożenie. Dzisiaj nie powiedzieliśmy nic o Bliskim Wschodzie, czekamy aż się pewne rzeczy wyklarują. Było tam parę istotnych elementów. Jednym z przejawów reglamentacji był taki e, mały kłopocik, taka mała karamba z dostępem do portalu, który jest źródłem moich informacji. Zdaje się, że coś było za często i za gęsto. Także pojawiły się pewnego rodzaju problemy. E, 3 razy 24 godziny brak dostępu e, do pewnych e, źródeł. Niech to też dla Państwa będzie informacją, że to nie są tak całkiem łatwo zdobywalne e, newsy, ponieważ jak mówiłem już wcześniej, jest to jeden z dwóch kanarków bardzo ważnych. Na razie jest tam krótki spokój, ale on jest dosyć wyraźnie zdefiniowany. O tym może następnym razem. Dziś chciałbym, żeby nie rozpoczynać już nowych tematów Zoro, tak, żebyśmy w sposób zwarty domknęli ten element. Chociaż to jest tak naprawdę... Takie skrzyżowanie kilkunastu innych tematów i innych problemów, które z tego punktu można by wyprowadzić. Cały cykl audycji można by zrobić na ten temat. Wydaje się może, że audycja miała taki dramatyczny początek, ale jak widać na relacjach telewizyjnych, których ja często nie oglądam, bo to tylko w ramach traktuję takiej próbki, głównie przez Twittery, można zobaczyć, że załamka systemu społecznego i porządku publicznego w pewnych niewielkich regionach jest rzeczą rzeczywiście kilku dni, jeżeli zachodzą pewne czynniki i warto wiedzieć, kiedy się to może zdarzyć. Ta sytuacja oczywiście, tak jak powiedział Zoro, bardzo zależy od mentalności danej społeczności czy narodu, od pewnych zwyczajów. i Inaczej wygląda chaos w Afganistanie, a inaczej wygląda chaos w Szwajcarii. Także to jest też ciekawy zakres tematyczny tej analizy, ale żeby się już nie rozwodzić, jeszcze raz polecam refleksji naszą audycję, która była nieco inna od poprzednich. Ja się z Państwem żegnam. Przekazuję Ci, Zoro, głos i tyle z mojej strony. No, ja tylko powiem, że w przeciągu najbliższego tygodnia coś na pewno pierdygnie, bo data 15 będzie dochowana. W połowie miesiąca na pewno coś się przestawi i będziemy mieć nowe wytyczne na kolejny okres. Także jesteś absolutnie pewny, że będziesz miał czym się zajmować za to tygodnie. Tak, staram się to robić regularnie, chociaż y, ostatnia blokada troszkę utrudniła mi życie i musiałem zmienić nieco metody. Coś się tam wydarzy, jestem tego pewien, do tego momentu y, ważnego i, i zapewne stanie się to w okolicach połowy tego miesiąca. Czyli y, to, żeśmy już dawno temu, że tak powiem sobie narysowali na, na kalendarzu, że to tak mniej więcej by wychodziło. No dzisiaj mamy, które? Ósmy, dziesiąty, które dzisiaj jest? Jedenasty dzisiaj. Jedenasty, już niedługo. W tym tygodniu na pewno coś napierdyknie. To jestem... Tygodniu. 15. jest piątek. Piotek. Absolutnie pewien, że na szabas coś będzie nowego. No i ciekaw jestem, co? No bo tego nie wiem, po prostu. Ale wiem, że to... Znaczy wiem, no, na, na ile można to wiedzieć, w sensie wyprzedzającym. Ja po prostu czuję, ja to widzę, ja to słyszę, to brzmi mi w uszach, no chyba to nie jest przewidzenie. Zostawmy to y, tym najbliższym dniom, to się na pewno okaże. Jeżeli będziemy mieli oczywiście możliwość, to bardzo chętnie się z Państwem spotkamy za dwa tygodnie. No, no to to by, po, pozytywnie powiemy, jeszcze raz powtórzymy, że polski partyzant Bieszczadzki w szczególności przeżyje. No i beskidzko Podhalański też. Wszyscy, nawet ci na zachodnim wybrzeżu, tak zwanym odzyskanym, gdzieś tam w lasach, powiedzmy sobie, no, pod Szczecinem, tak okupujący Wolin, też przeżyją, kurde, bo, bo muszą, no, bo nie mają innego wyboru. Znaczy instynkt jest bardzo silny przetrwania, dlatego jeżeli ktoś posiada jakąś odrobinę przygotowania, to włącza się naprawdę w bardzo krótkim czasie. Polecamy szlifowanie tych, tych umiejętności, nie wiem, w zasadzie, w zasadzie każdej. Czy to w medytacjach jogi, czy na strzelnicy, czy gdziekolwiek. Wszędzie to można doskonalić, te umiejętności właśnie ludzkiego survivalu. W lesie, w mieście, w tramwaju, e, gdzie tylko potrafisz, to bądź człowiekiem i staraj się przeżyć razem ze swoimi e, z, współwinnymi, współmęczennikami tej, tej niedoli. Czyli tymczasem do usłyszenia. Kłaniamy się.